Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i uczył od początku, aż do dnia, którego został w górę wzięty, dawszy rozkaz przez Ducha Świętego apostołom, których sobie wybrał, którym też po swej męce dał wiele dowodów, że żyje, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym a zgromadziwszy ich, przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale czekać na obietnicę Ojca, którą mówił, słyszeliście ode mnie. Albowiem Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach. Oni tedy, zszedłszy się, pytali Go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Lecz On rzekł do nich, nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami i w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, aż do krańców ziemi. I rzekłszy to, gdy oni patrzyli, wzniósł się w górę i obłok wziął go z oczu ich. I gdy pilnie patrzyli w niebo, gdy się on oddalał, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu. Którzy też rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty został od was do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, którą zowią Oliwną, która jest blisko Jerozolimy na odległość drogi sabatniej, i gdy przyszli, wstąpili do górnej izby, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Zelota i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i z braćmi Jego. A w one dni, powstawszy Piotr pośród uczniów, rzekł – a było tam zgromadzonych około 120 osób. Mężowie bracia, musiało się wypełnić owo pismo, które przepowiedział Duch Święty przez usta Dawida o Judaszu, który był przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo był policzony z nami i miał udział w naszym usługiwaniu. Ten tedy nabył rolę za zapłatę niesprawiedliwości i spadłszy, rozpękł się na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności Jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom w Jerozolimie, tak iż nazwano ową rolę własnym ich językiem akadelmana, to jest rola krwi. Albowiem napisano w księdze psalmów, niechaj będzie mieszkanie jego puste i niech nie będzie kto by w nim mieszkał, a urząd jego niech weźmie ktoś inny. Potrzeba tedy aby jeden z tych mężów, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, którego został w górę wzięty od nas, stał się świadkiem Jego zmartwychwstania. I postawili dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazwano Justem, i Macieja. A modląc się mówili, Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, ażeby przyjął cząstkę usługiwania i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odejść swoją drogą. I rzucili losy. I padł los na Macieja. I przyłączony został do jedenastu apostołów. Dzieje apostolskie, rozdział drugi. I gdy nadszedł w dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy jednomyślnie na jednym miejscu. I dał się nagle słyszeć z nieba szum, jakby nadchodzącego wiatru gwałtownego i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia i usiadł na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić innymi językami, jak Duch dawał im wymawiać. A przebywali w Jerozolimie, Pobożni Żydzi z każdego narodu, jakie tylko są pod niebem. A gdy się rozległ ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i stworzyli się, że każdy słyszał ich mówiących własnym jego językiem. I zdumiewali się wszyscy i dziwili się, mówiąc jedni do drugich, czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami, a jakże my od nich słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. Partowie i Medowie i Elamici i zamieszkujący Mezopotamię i Judeję i Kapadocję, Pont i Azję i Frygię i Pamfilię, Egipt i strony Libii, która jest koło Cyreny i przychodnie rzymscy i Żydzi i nowonawróceni, kretenczycy i arabowie, słyszymy ich przemawiających w naszych językach o wielkich sprawach bożych. A zdumieli się wszyscy i osłupieli, mówiąc jeden do drugiego, co to ma znaczyć. A inni szydzili, mówiąc, młodym winem się popili. A stanowszy Piotr z jedynastoma, podniósł głos swój i przemówił do nich, mężowie Judcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to wiadomym będzie i przyjmijcie do uszu słowa moje. Albowiem ci nie są jak wy mnie macie pijani, gdyż dopiero jest trzecia godzina dnia. Ale jest to, co przepowiedziano przez proroka Joela. W ostateczne dni, mówi Bóg, wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą i starcom waszym snyśnić się będą. I na sług swoich i na służebnice swoje w one dni wyleję ducha mego i prorokować będą. I ukażę cuda na niebie, w górze i znaki na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce się obróci w ciemność i księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i znaczny. I stanie się, że każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, słuchajcie słów tych. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego posłannictwo Bóg czynami, cudami i znakami potwierdził, jakie Bóg czynił przez Niego pośród was, jak sami to wiecie, tego, który zgodnie z postanowioną wolą i przeznaczeniem Bożym został wydany, rękami bezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście. Tego Bóg wskrzesił, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby ona panowała nad Nim. Albowiem Dawid mówi o nim, zawsze miałem Pana przed obliczem swoim, bo mi jest po prawicy, abym się nie zachwiał. Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje odpocznie w nadziei. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dasz świętemu swemu oglądać skażenia. Oznajmiłeś mi drogę żywota i napełnisz mnie radością przed obliczem swoim. Mężowie bracia, mogę śmiało mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i pogrzebany został i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc wtedy prorokiem i wiedząc, że mu Bóg obiecał pod przysięgą, iż jego potomek według ciała miał zasiąść na tronie, to przewidując powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa, iż nie pozostanie dusza jego w otchłani ani ciało jego ulegnie skażeniu. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Prawicą tedy Bożą, będąc wywyższony i obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, lecz sam powiada, rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Niechajże tedy wie pewnością cały dom izraelski że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa którego wy ukrzyżowaliście a to usłyszawszy skruszyli się w sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów cóż mamy czynić mężowie bracia a Piotr rzekł do nich nawróćcie się i niech się każdy z was ochrzci imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Albowiem wam się ta obietnica należy i dzieciom waszym, i wszystkim, którzy daleko są, którychkolwiek powołałby Pan Bóg nasz. I wielu innymi słowami świadczył i napominał ich, mówiąc, ratujcie się od tego rodu przewrotnego. Ci więc, którzy chętnie przyjęli słowa Jego, ochrzczeni zostali, i przystąpiło tego dnia około trzech tysięcy dusz, a trwali w nauce apostolskiej i w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach. I bojaźń ogarniała każdego, gdyż wiele znaków i cudów się działo przez apostołów, a wszyscy wierzący byli razem i wszystkie rzeczy mieli wspólne. I posiadłości i majątności sprzedawali i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I na każdy dzień trwając zgodnie w świątyni, łamiąc po domach chleb, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Chwaląc Boga i mając życzliwość całego ludu, a Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział trzeci. A Piotr i Jan wchodzili do świątyni w godzinę modlitwy o dziewiątej. I był jeden mąż Chromy od urodzenia, którego noszono i sadzano każdego dnia przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił o jałmużnę u tych, którzy wchodzili do świątyni. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr, wpatrując się z Janem w niego, rzekł, wejrzyj na nas. On zaś patrzył na nich, spodziewając się dostać co od nich. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a natychmiast wzmocnione zostały golenie jego i kostki. I podskoczywszy stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, chodząc i skacząc i chwaląc Boga. I widział go cały lud, jak chodził i chwalił Boga i poznawali Go, że to jest Ten, który dla Jałmużny siadał u drzwi pięknych świątyni i napełnieni zostali przerażeniem i zdumieniem nad tym, co mu się stało. A gdy uzdrowiony Chromy trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się do nich, do przysionka, który zwano Salomonowym, cały lud zdumiony, co widząc Piotr odpowiedział ludowi – mężowie izraelscy – Cóż się temu dziwicie, albo czemu się nam tak pilnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością uczynili, aby ten chodził? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, którego wy wydaliście i zaparliście się go przed obliczem Piłata, który był zdania, aby go wypuszczono. A wyście się świętego i sprawiedliwego zaparli, a prosiliście o darowanie wam mordercy. I zabiliście dawcę żywota, tego Bóg wzbudził z umarłych, czego my świadkami jesteśmy. Z powodu wiary w imię Jego, imię Jego wzmocniło tego, którego wy widzicie i znacie. Wiara, która przezeń jest, dała Mu to zupełne zdrowie wobec was wszystkich. Ale teraz, bracia, wiem, że to z nieświadomości uczyniliście, jak i przełożeni wasi. Lecz Bóg, jak przez usta wszystkich proroków swoich wcześniej przepowiedział, iż Chrystus miał cierpieć, w ten sposób to wypełnił. Przecież upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, a żeby od Pana przyszły czasy ochłody. I żeby posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa którego przyjąć musi niebo aż do czasu przywrócenia wszystkiego, co od dawna przepowiedział Bóg przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jak mnie. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Wszyscy prorocy od Samuela, którzy kolejno mówili, przepowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama. W nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam w pierwszym rzędzie Bóg, wzbudziwszy syna swego Jezusa, posłał Go, aby Wam błogosławił i żeby się każdy z Was odwrócił od grzechów swoich.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 a nie przestawali każdego dnia w świątyni i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, rozdział szósty. Wówczas, gdy się pomnażała liczba uczniów, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Wtedy dwunastu, zwoławszy zgromadzenie uczniów, rzekli – nie jest słuszne, żebyśmy, zaniedbując Słowo Boże, stoły obsługiwali. Upatrzcie tedy, bracia, pośród siebie siedmiu mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, i postanówmy ich nad tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobała się ta mowa całemu zgromadzeniu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, nowonawróconego z Antiochi, tych stawili przed apostołów, którzy pomodliwszy się kładli na nich ręce. I rosło Słowo Boże i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jerozolimie, Wielkie też mnóstwo kapłanów było posłusznych wierze. A Szczepan pełen wiary i mocy czynił cuda i znaki wielkie między ludem. I powstali niektórzy z tych, którzy byli z synagogi zwanej Libertynów, z Cyrenejczyków, z Aleksandryjczyków i z tych, którzy byli z Cylicji i z Azji, rozprawiając ze Szczepanem. I nie mogli dać odporu mądrości duchowi, w jakim mówił. Wtedy podstawili mężów, którzy powiedzieli, myśmy go słyszeli mówiącego słowa bluźniercze przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I podburzyli lud i starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli do rady. I stawili fałszywych świadków, którzy rzekli, ten człowiek nie przestaje mówić słów bluźnierczych przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Albowiem słyszeliśmy go mówiącego, iż Jezus Nazareński zburzy to miejsce i odmieni ustawy, które nam nadał Mojżesz. Patrząc na niego pilnie wszyscy, którzy siedzieli w radzie, Widzieli oblicze Jego, jakby oblicze anielskie. Dzieje apostolskie, rozdział siódmy. Rzekł tedy najwyższy kapłan, Czy więc tak się mają te rzeczy? A on rzekł, Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, Gdy był w Mezopotamii, Pierwej niż mieszkał w Haranie. I rzekł do niego, Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedłszy z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. Stamtąd, gdy umarł ojciec jego, przeniósł go do ziemi tej, w której wy teraz mieszkacie. Nie dał mu jednak w posiadanie ani pięć tej ziemi. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. I mówił Bóg tak, że potomkowie Jego będą przechodniami na obczyźnie i czterysta lat ujarzmią ich jako niewolników i będą ich krzywdzić. A ten naród, któremu służyć będą, ja sądzić będę, rzekł Bóg. Potem wyjdą i służyć mi będą na tym miejscu. I dał mu przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak i obrzezał go od dnia ósmego, a Izaak Jakuba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 i wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał ojców naszych pierwszy raz. A za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. A Józef posławszy, sprowadził ojca swego Jakuba i całą swoją rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu dusz. I udał się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który kupił Abraham za pieniądze u synów Chemora w Sychem. A gdy się przybliżył czas obietnicy, którą Bóg był przysiąg Abrahamowi, rozrósł się lud i rozmnożył się w Egipcie, aż nastał inny król, który nie znał Józefa. Ten, podchodząc zdradliwie naród nasz, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali niemu swoje, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły przed Bogiem. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie na syna. I wyćwiczony został Mojżesz we wszelkiej mądrości egipskiej i był silny w słowach i w uczynkach. A gdy skończył czterdzieści lat, Przyszło mu na myśl odwiedzić braci swych synów Izraela. A ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim i zabiwszy Egipcjanina pomścił skrzywdzonego. Sądził, że jego bracia zrozumieją, iż Bóg przez rękę jego daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli. A nazajutrz nadszedł, gdy się z sobą bili i usiłował ich pogodzić, mówiąc Mężowie, braćmi jesteście, dlaczego się krzywdzicie wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc, któż cię postanowił zwierzchnikiem i sędzią nad nami? Czy zabić mnie chcesz, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz na te słowa i był przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A gdy się wypełniło czterdzieści lat, Ukazał mu się na pustyni góry synaj, anioł pański, w płomieniu ognia w krzaku. A Mojżesz, ujrzawszy to, zdumiony był tym zjawiskiem, a gdy przystąpił, aby się temu przypatrzeć, odezwał się do niego głos pański: Jam jest Bóg ojców Twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A zatworzony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. I rzekł mu Pan, Zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Patrząc, widziałem utrapienie ludu mego, który jest w Egipcie, i wzdychanie ich słyszałem, i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przetoż teraz chodź, poślę cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, któż cię postanowił z wierzchnikiem i sędzią, tego Bóg jako zwierzchnika i wybawiciela posłał przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku. Ten ich wywiódł, czyniąc cuda i znaki w ziemi egipskiej i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat. Ten to jest Mojżesz, który rzekł synom izraelskim, proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz z braci waszych jak mnie, jego słuchać będziecie. Ten to jest, który w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze synaj, a naszymi ojcami. Któremu nie chcieli być posłuszni ojcowie nasi, ale go odepchnęli i sercami zwrócili się ku Egiptowi. Mówiąc do Aarona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i przynosili ofiarę temu bałwanowi i weselili się z dzieł rąk swoich. A odwrócił się Bóg i oddał ich, aby służyli wojsku niebieskiemu, jak napisano w Księdze Proroków. Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści domu Izraela? I nosiliście namiot Molocha i gwiazdę Bożka waszego Remfana, obrazy, które sobie uczyniliście, aby im pokłon oddawać? Przeto przesiedlę was za Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynić według wzoru, który widział. A wziąwszy go ojcowie, wnieśli go wraz z Jozuem do posiadłości pogan, których Bóg wygnał przed oblicza ojców naszych, aż do dni Dawida, który znalazł łaskę przed obliczem Bożym i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba ale dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych, jak prorok mówi, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, albo które jest miejsce odpoczynku mego? Czy ręka moja tego wszystkiego nie uczyniła? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, taki wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi I pozabijali tych, którzy przepowiadali przyjście tego sprawiedliwego Którego wy teraz zdrajcami i mordercami się staliście Wy, którzyście wzięli zakon, jak wam go dali aniołowie Lecz nie przestrzegaliście go A słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali nań zębami A on będąc pełen Ducha Świętego Patrując się w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. A oni, krzyknąwszy głosem wielkim, zatkali uszy swoje i rzucili się na nie jednomyślnie. I wypchnąwszy go z miasta, kamienowali i świadkowie złożyli szaty swoje u nóg młodzieńca, którego zwano Saulem. I kamienowali Szczepana wzywającego i mówiącego Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał głosem wielkim Panie, nie poczytaj im tego za grzech. I rzekłszy to skonał. Dzieje apostolskie, rozdział ósmy. A Saul pochwalał to zabójstwo. I wszczęło się tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko zborowi w Jerozolimie i rozproszyli się wszyscy po krainach ziemi judzkiej i Samarii z wyjątkiem apostołów. I pogrzebali Szczepana mężowie bogobojni i opłakiwali go wielce. A Saul wytępiał zbór, wchodząc do domów i wywlekał mężów i niewiasty i wtrącał ich do więzienia. Ci tedy, którzy byli w rozproszeniu, rozeszli się, głosząc Ewangelię. A Filip poszedłszy do miasta samarytańskiego, opowiadał im Chrystusa. I lud słuchał uważnie tego, co Filip mówił, słuchając i widząc cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste z wielu, którzy je mieli, wołając głosem wielkim wychodziły, wielu też sparaliżowanych i ułomnych, uzdrowionych zostało. I stała się radość wielka w mieście. A był pewien mąż, imieniem Szymon, który przedtem w mieście zajmował się czarnoksięstwem i mamił lud samarytański, podając siebie za coś wielkiego, na którego zważali wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten jest ową wielką mocą Bożą. Liczyli się z nim dlatego, że ich od dłuższego czasu mamił czarnoksięstwami swymi. A gdy uwierzyli Filipowi opowiadającemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. I sam Szymon uwierzył i ochrzciwszy się trzymał się Filipa i widząc znaki i cuda wielkie, które działy się, zdumiewał się. A usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy tam przyszedłszy... Modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego, albowiem jeszcze nie był ustąpił na żadnego z nich, ale tylko ochrzczeni byli w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali ręce na nich, a oni przyjmowali Ducha Świętego. A ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcież i mnie tę moc, aby ten, na któregokolwiek włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr rzekł mu, pieniądze twoje niech zginą wraz z Tobą, że mnie małeś iż dar Boży za pieniądze może być nabyty. Nie ma dla Ciebie cząstki ani udziału w tej rzeczy, albowiem serce Twoje nie jest szczere przed obliczem Bożym. Przetoż odwróć się w tej nieprawości swojej i proś Boga, czy Ci nie mógłby być odpuszczony ten zamysł serca Twego. Albowiem widzę, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Odpowiadając wtedy Szymon rzekł, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic nie przyszło na mnie z tego, coście powiedzieli. A oni, dawszy świadectwo i opowiedziawszy słowa pańskie, wrócili do Jerozolimy i w wielu miasteczkach samarytańskich opowiadali Ewangelię. A anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna a on wstawszy poszedł. A oto mąż z Etiopii, dworzanin, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który był nad wszystkimi skarbami jej i przyjechał do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na wozie swoim czytał Izajasza proroka. I rzekł duch Filipowi, przystąp i przyłącz się do wozu tego. A przybiegłszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka i rzekł, Rozumiesz, co czytasz? A on rzekł, jakże mogę, jeśli mi nikt nie wyłoży? I prosił Filipa, aby wszedłszy usiadł z nim. A fragment pisma, które czytał, był ten. Jak owca ku zabiciu prowadzony był i jak baranek jest niemy przed tym, który go strzyże, tak on nie otworzył ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, a o rodzie jego któż opowie? albowiem życie jego z ziemi zgładzone zostaje. A odpowiadając dworzanin Filipowi rzekł, Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy o kim innym? A otworzywszy Filip usta swe i począwszy od tego pisma, opowiadał mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad wodę. I rzekł dworzanin, Otóż woda, cóż na przeszkodzie, żebym nie miał być ochrzczonym? A Filip rzekł, jeśli wierzysz z całego serca, wolno ci. A on odpowiadając, rzekł, Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał stanąć wozowi, i weszli obydwaj do wody, Filip i dworzanin, i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, porwał Filipa duch pański, i nie widział go więcej dworzanin, i jechał drogą swoją, radując się. A Filip znaleziony został w Azocie, i obchodząc wszystkie miasta, opowiadał Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Dzieje apostolskie, rozdział dziewiąty. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i morderstwem przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do Damaszku, do synagog, aby jeśli znajdzie tam jakichś zwolenników drogi pańskiej, przywiódł ich związanych do Jerozolimy. A gdy jechał, Stało się, że się przybliżał do Damaszku i nagle olśniła Go światłość z nieba. I padłszy na ziemię, usłyszał głos do Niego mówiący, Saulu, Saulu, czemuż mię prześladujesz? Rzekł tedy, któż jesteś, Panie? A Pan rzekł, Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A Saul, drżąc i bojąc się, rzekł, Panie, co chcesz, abym Ci uczynił? A pan do niego, wstań i wejdź do miasta, a powiedzą ci, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli zdumieni, słyszeli bowiem głos, a nikogo nie widzieli. I wstał Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nie widział. Ująwszy go tedy za rękę, poprowadzili do Damaszku. I był tam trzy dni nie widząc, i nie jadł, i nie pił. A był pewien uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz i rzekł pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on zaś rzekł, o tom jest panie. A pan rzekł do niego: Wstań i idź na ulicę, którą zowią prostą, i w domu judy zapytaj o Saula starsu, albowiem właśnie modli się. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, wchodzącego i rękę nań wkładającego, aby przejrzał. I odpowiedział Ananiasz, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego czynił świętym Twoim w Jerozolimie. I tu ma moc od przedniejszych kapłanów wiązać wszystkich wzywających imienia Twego. A rzekł Pan do niego, Idź, albowiem ten jest mi naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogan i przed królów i przed synów Izraela. Albowiem ja mu ukażę, ile musi cierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu tego i włożywszy nań ręce, rzekł Saulu, bracie, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski i zaraz przejrzał, a wstawszy ochrzczony został. I przyjąwszy pokarm, posilił się, a Saul był z uczniami, którzy byli w Damaszku dni kilka. I zaraz w synagodze głosił Chrystusa, że On jest Synem Bożym. I zdumywali się wszyscy, którzy Go słuchali i mówili, czyż to nie jest ten, który wytępiał w Jerozolimie wzywających imienia tego i tu na to przyszedł, aby ich związawszy odprowadzić do przedniejszych kapłanów? Lecz Saul coraz więcej umacniał się i zawstydzał Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że to jest Chrystus. A gdy upłynęło wiele dni, uradzili Żydzi między sobą, aby go zabić. Ale dano znać Saulowi o zasadce ich, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie, wziąwszy go w nocy, przesadzili przez mur, spuściwszy w koszu. A gdy przyszedł Saul do Jerozolimy, chciał przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy bali się go, nie wiedząc, że jest uczniem. Lecz Barnabas wziąwszy go, przywiódł do apostołów i powiedział im, jak w drodze widział Pana i że mówił do Niego, i jak w Damaszku śmiało nauczał w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi w Jerozolimie, poruszając się swobodnie i śmiało nauczając w imieniu Pana Jezusa, i mówił i rozprawiał z hellenistami, a ci starali się go zabić. O czym dowiedziawszy się bracia, odprowadzili go do Cezarei i odesłali go do Tarsu. A tak zbory po całej Judei i Galilei i Samarii miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni pańskiej. A wspomagane przez Ducha Świętego rozmnażały się. I stało się, gdy Piotr obchodził wszystkich, że przyszedł i do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. I znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który od ośmiu lat leżał na łożu i był sparaliżowany. I rzekł mu Piotr. Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie, i zaraz wstał. A widzieli go wszyscy mieszkający w Lidzie i w Saronie, którzy też nawrócili się do Pana. A była w Joppie pewna uczennica imieniem Tabita, co się wykłada Dorka z Sarna, życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się w one dni, że zachorowawszy umarła. I omywszy, położyli ją w izbie. A że Lidda jest blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam jest Piotr, posłali do niego dwóch mężów, prosząc go, aby się nie ociągał z przyjściem do nich. Wstawszy tedy Piotr szedł z nimi. A gdy przyszedł, wprowadzili go do izby i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które Dorkas robiła, szczekki była z nimi. A Piotr, wygnawszy wszystkich, padł na kolana i modlił się i obróciwszy się do ciała rzekł Tabito wstań a ona otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra usiadła a on podawszy jej rękę podniósł ją i przywoławszy świętych i wdowy stawił ją żywą i rozsławiło się to po całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana i stało się, że przez wiele dni pozostał Piotr w Joppie u pewnego Szymona Garbarza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 Dzieje apostolskie, rozdział jedenasty. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy byli w ziemi judzkiej, że i poganie przyjęli Słowo Boże. I gdy Piotr przyszedł do Jerozolimy, spierali się z nim rodowici Żydzi, mówiąc, wszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. A Piotr zaczął i wyłożył im po kolei, mówiąc, ja byłem w mieście Jopie, modląc się, i widziałem w zachwyceniu naczynie jakieś wstępujące jakby wielkie płótno Za cztery rogi spuszczane z nieba i przyszło aż do mnie W którym pilnie wpatrując się zobaczyłem i widziałem czworonożne zwierzęta I płazy ziemi i ptactwo niebieskie A usłyszałem głos mówiący do mnie Wstań Piotrze, zabijaj i jedz I rzekłem, żadną miarą panie Gdyż nigdy nic skalanego albo nieczystego nie wchodziło w moje usta. Wtedy mi powtórnie odpowiedział głos z nieba, co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za skalane. I to się stało po trzykroć, i znowu wciągnięte zostało wszystko do nieba. I oto natychmiast trzej mężowie stanęli przed domem, w którym byłem, posłani z Cezarei do mnie. I rzekł mi Duch, abym poszedł z nimi bez wahania. A szło ze mną i sześciu braci. I weszliśmy do domu owego męża, który nam oznajmił, jak widział anioła w domu swym stojącego i mówiącego do niego. Poślij mężów do Jopy i wezwij Szymona, którego zwą Piotrem. Ten powie ci słowa, przez które zbawiony będziesz ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, stąpił Duch Święty na nich, tak jak i na nas w początku. I wspomniałem na słowo Pana, jak był powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli im tedy Bóg dał równy dar, jak nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja byłem, abym mógł zabronić Bogu? A to usłyszawszy, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, więc wtedy i poganom dał Bóg upamiętanie ku życiu. Tedy ci którzy się rozproszyli przed prześladowaniem, które nastąpiło z powodu Szczepana, przeszli aż do Fenicji i do Cypru i do Antiochi, nikomu nie opowiadając słowa tylko samym Żydom. A byli niektórzy z nich mężowie z Cypru i z Cyreny, którzy przyszedłszy do Antiochi mówili do helenistów opowiadając Pana Jezusa. I była z nimi ręka pańska i wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana. A doszła o nich wieść do uszu zboru, który był w Jerozolimie I wysłali Barnabasza, aby poszedł aż do Antiochii, Który tam przyszedłszy i widząc łaskę Bożą Uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu Albowiem był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary I przybyło wielkie mnóstwo Panu I poszedł Barnabasz do Tarsu szukać Saula i znalazłszy go, przyprowadził do Antiochi. A stało się, że pozostali przez cały rok w tym zborze i uczyli wielkie rzesze ludzi. I najpierw w Antiochi uczniowie nazwani zostali chrześcijanami. A w one dni przyszli prorocy z Jerozolimy do Antiochi. A powstawszy jeden z nich imieniem Agabus... Oznajmił przez ducha, iż będzie głód wielki po całej ziemi, który też był za cesarza Klaudiusza. Tedy uczniowie postanowili każdy według możności swej posłać doraźną pomoc dla braci, którzy mieszkali w ziemi Judzkiej, co też uczynili posławszy ją do starszych przez ręce Barnabasza i Saula. Dzieje apostolskie, rozdział 12 A w owym czasie...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 spełniwszy posługę, wrócili z Jerozolimy, wziąwszy z sobą Jana, którego nazywano Markiem. Dzieje apostolskie, rozdział 13. A w Antiochii w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami. Barnabasz i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który był wychowany z Tetrarchą Herodem, i Saul. A gdy oni służbę pańską odprawiali i pościli, Rzekł Duch Święty, odłączcież mi Barnabasza i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy pościli i modlili się i włożywszy na nich ręce, odprawili ich. Oni tedy wysłani przez Ducha Świętego przyszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli na Cypr. I gdy przybyli do Salaminy, opowiadali Słowo Boże w synagogach żydowskich, a mieli z sobą Jana do usługi. A przeszedłszy wyspę aż do Paphos, znaleźli pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar Jezus, który był przy wielkorządcy Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten, przyzwawszy Barnabasza i Saula, pragnął słyszeć Słowo Boże. Ale działał przeciw nim Elimas, czarnoksiężnik, albowiem tak się wykłada imię jego, starając się odwrócić od wiary wielkorządcę. A Saul zwany Pawłem, napełniony duchem świętym, pilnie nań patrząc, rzekł: O pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz, że wykrzywiać prostych dróg pańskich, i oto teraz ręka pańska nad tobą, i będziesz ślepym, nie widząc słońca do pewnego czasu. I natychmiast ogarnął go mrok i ciemność, a błąkając się, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy widząc wielkorządca, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką pańską. A odpłynąwszy z Pafos, Paweł i ci, którzy z nim byli, przyszli do Perge w Pamfili, a Jan odszedłszy od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Perge poszedłszy dalej, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, i wszedłszy do synagogi w dzień sabatu usiedli. A po przeczytaniu zakonu i proroków posłali do nich przełożeni synagogi mówiąc Mężowie bracia, jeżeli macie słowo napomnienia do ludu, mówcie. A Paweł powstał i ręką skinąwszy, rzekł Mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, słuchajcie. Bóg ludu tego izraelskiego wybrał ojców naszych, wywyższył lud, gdy byli przychodniami w ziemi egipskiej i ramieniem mocarnym wyprowadził ich z niej i przez lat blisko czterdzieści pielęgnował ich na pustyni i wytępiwszy siedem narodów w ziemi hananejskiej losem pomiędzy nich ziemię ich rozdzielił. A potem przez lat blisko czterysta pięćdziesiąt dawał im sędziów, aż do proroka Samuela. I od tego czasu prosili o króla i dał im Bóg Saula, syna Kisa, męża z pokolenia Benjamina przez lat czterdzieści. I odrzuciwszy go, wzbudził im Dawida na króla, o którym też dając świadectwo, powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wszelką wolę moją wypełniać będzie. Z jego to nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi zbawiciela, Jezusa, przed przyjściem którego. Jan głosił chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. A gdy Jan był bliski końca swej misji, rzekł, Za kogo mię poczytujecie? Ja nim nie jestem, ale oto idzie za mną, któremu nie jestem godzien rozwiązać obuwia u nóg jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci, którzy się między wami Boga boją, do was posłane zostało słowo zbawienia tego. Albowiem ci, co mieszkają w Jerozolimie i przełożeni ich nie poznali go i przez osądzenie go wypełnili głosy prorockie, które w każdy sabat są czytane. I żadnej w nim przyczyny śmierci nie znalazłszy, żądali od Piłata, aby był zabity. A gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjąwszy go z drzewa, włożyli do grobu. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. Ten ukazywał się przez wiele dni tym, co z Nim razem przyszli z Galilei do Jerozolimy, którzy są świadkami Jego przed ludem. I my Wam zwiastujemy tę obietnicę, którą dał Ojcom tak, iż ją Bóg wypełnił nam dzieciom ich, wzbudziwszy Jezusa. Jak też w psalmie drugim napisano, Synem moim jesteś, jam dziś Cię zrodził. Że zaś Go wskrzesił z umarłych, aby więcej nie wrócił do skażenia, tak powiedział, dam wam wiernie to, co święcie obiecałem Dawidowi. Dlatego i gdzie indziej powiada, nie dasz świętemu swemu doznać skażenia. Albowiem Dawid, za wieku swego usłużywszy woli Bożej, za i przyłączony został do ojców swoich i widział skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia. Niechże wam wtedy będzie wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów, i we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. Przeto patrzcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano przez proroka patrzcie, szydercy, i dziwujcie się i wniwecz się obróćcie bo ja dokonuję za dni waszych dzieła, któremu nie uwierzycie, jeśliby wam kto opowiadał o nim. A gdy oni wychodzili z synagogi żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w następny sabat mówili do nich też o tych sprawach. A gdy się rozeszło zgromadzenie, poszło wielu Żydów i pobożnych zwolenników żydowskiej wiary za Pawłem i Barnabaszem, którzy mówiąc do nich, radzili im, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat niemal całe miasto zgromadziło się dla słuchania Słowa Bożego. A Żydzi, widząc mnóstwo ludu, napełnieni zostali zazdrością i sprzeciwili się temu, co Paweł powiadał, mówiąc przeciw temu i bluźniąc. A Paweł i Barnabasz śmiało mówiąc rzekli – Wam najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego – Oto zwracamy się do pogan, albowiem nam tak rozkazał Pan. Postanowiłem Cię światłością Poganom, abyś był zbawieniem aż do krańców ziemi. A słysząc to, poganie radowali się i wielbili słowo pańskie i uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do żywota wiecznego. A rozeszło się słowo pańskie po całej krainie. A Żydzi podburzyli niewiasty pobożne i uczciwe i przedniejszych w mieście i wzniecili prześladowanie przeciwko Pawłowi i przeciwko Barnabaszowi i wygnali ich z granic swoich. A oni, ocząsnowszy na nich proch z nóg swoich, przyszli do ikonium, a uczniowie byli napełnieni radością i Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, rozdział czternasty. I stało się w ikonium, że razem weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyło i Żydów i Greków wielkie mnóstwo. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjączyli serca pogan przeciwko braciom. I byli tam przez długi czas, mówiąc śmiało i ufając w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i sprawiał, iż się znaki i cuda działy przez ich ręce. Ale rozdwoiła się ludność miasta i byli jedni z Żydami, a drudzy z apostołami. A gdy się wzburzyli i poganie i Żydzi ze swymi przełożonymi, aby ich znieważyć i ukamienować, zrozumiawszy to uciekli do miast likaońskich, do Listry i do Derbe i do okolicznej krainy. I tam opowiadali Ewangelię. A był w Listrze pewien mąż, słaby na nogi który od urodzenia był chromym i nigdy nie chodził. Ten słuchał Pawła mówiącego, który nań pilnie, patrząc i widząc, iż ma wiarę, że może być uzdrowionym, rzekł wielkim głosem – Stań prosto na nogi swoje. I skoczył, i chodził. A tłumy ludu, widząc, co uczynił Paweł, podniosły głos swój, mówiąc polikaońsku – Bogowie w postaci ludzkiej stąpili do nas – i nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on przodował w mowie. A kapłan Jowisza, który był przed miastem ich, przywiódłszy woły z wieńcami przed bramy, chciał wraz z ludem ofiarę im złożyć. Co gdym zaczęli apostołowie, Barnabasz i Paweł rozdarłszy szaty swoje, wpadli między lud wołając. I mówili, mężowie, cóż to czynicie? I my jesteśmy ludźmi takimi jak i wy cierpieniom podlegli, którzy wam głosimy Ewangelię, abyście się od tych marności nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko co w nich jest, który w przeszłych wiekach dopuszczał wszystkim poganom chodzić drogami swymi, jakkolwiek nie zostawił siebie bez świadectwa, czyniąc dobrodziejstwa, dając nam w znieba deszcze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i uciechą serca nasze. I to, mówiąc, zaledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi, którzy namówiwszy lud i ukamienowawszy Pawła, wywlekli go za miasto, mniemając, że umarł. Lecz gdy go otoczyli uczniowie powstał i wszedł do miasta i wrócz odszedł z Barnabaszem do Derbe. A opowiedziawszy temu miastu Ewangelię i wielu uczniów pozyskawszy, wrócili do Listry i do Ikonium i do Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy im przez wkładanie rąk ustanowili starszych w każdym zborze, modląc się i poszcząc, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. I przyszedłszy Pizydię, przyszli do Pamfilii i opowiedziawszy Słowo Boże w Pergę, poszli do Atalii. I stamtąd odpłynęli do Antiochi, skąd byli poleceni łasce Bożej ku tej sprawie, którą wykonali. A gdy przybyli tam i zgromadzili zbór, oznajmili, co Bóg przez nich uczynił i że poganom drzwi wiary otworzył i mieszkali tam czas niemały z uczniami. Dzieje apostolskie, rozdział piętnasty. I niektórzy, przyszedłszy z ziemi judzkiej nauczali braci, jeśli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy tedy powstał zatarg, a Paweł i Barnabasz mieli z nimi spór niemały, postanowiono, aby Paweł i Barnabasz i niektórzy inni z nich poszli do apostołów i do starszych do Jerozolimy z powodu tego sporu. Oni tedy, będąc odprowadzeni przez zbór, szli przez Fenicję i przez Samarię, rozpowiadając o nawróceniu pogan i sprawili wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, Przyjęci zostali przez zbory i przez apostołów i starszych i opowiedzieli, cokolwiek Bóg przez nich uczynił. Ale powstali niektórzy z sekty faryzeuszów, którzy uwierzyli, mówiąc, że trzeba ich obrzezać i przykazać im, żeby zachowywali zakon Mojżesza. Zgromadzili się tedy apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy się wszczął wielki spór o to, powstawszy Piotr rzekł do nich, Mężowie bracia, wy wiecie, że od dawnych dni Bóg między nami zrobił wybór, aby przez moje usta poganie słyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I Bóg, który zna serca, zaświadczył im, dawszy im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. Przetoż teraz czemu kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy znosić. Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, a w ten sposób i oni. I milczało całe zgromadzenie i słuchali Barnabasza i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda czynił Bóg przez nich między poganami. A gdy oni umilkli, odpowiedział Jakub, mówiąc Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak się najpierw Bogu upodobało wybrać z pomiędzy pogan lud dla imienia swego. A z tym się zgadzają słowa proroków, jak napisano Potem się wrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i ruiny jego znowu podźwignę i wzniosę go. Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to wszystko czyni. Znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Przetoż moim zdaniem jest, żeby nie trwożyć tych, którzy się z pogan do Boga nawracają, ale pisać do nich, aby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany i od wszeteczeństwa i od tego, co zdławione i tego, co rwi. Albowiem Mojżesz od dawnych wieków ma w każdym mieście takich, którzy go opowiadają, gdyż go w synagogach w każdy sabat czytają. Wówczas postanowili apostołowie i starsi z całym zborem, aby wybranych spośród siebie mężów posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabaszem, to jest Judę, którego zwano Barsabaszem, i Sylasa, mężów przedniejszych między braćmi, i napisać przez nich, co następuje. Apostołowie i starsi i bracia, braciom z Pogan w Antiochii i w Syrii i w Cilicji, pozdrowienie. Ponieważ słyszeliśmy, że niektórzy wyszedłszy od nas, zatrzymali Was naukami i niepokoją dusze Wasze, bo mówią o potrzebie obrzezania i zachowywania zakonu, czego im nie poruczyliśmy, my jednomyślnie postanowiliśmy wybranych mężów posłać do Was z ukochanymi naszymi Barnabaszem i Pawłem, z ludźmi, którzy wydali dusze swe dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, przetoż posłaliśmy Judę i Sylasa, którzy wam i ustnie to samo powiedzą. Albowiem podobało się Duchowi Świętemu i nam, abyśmy nie kładli na was żadnego więcej ciężaru, oprócz tych rzeczy potrzebnych, abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwi i od tego, co zadławione i od wszeteczeństwa, tych rzeczy, jeśli się wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, miejcie się dobrze. Oni tedy, będąc wyprawieni, przyszli do Antiochi i zgromadziwszy naród oddali list. A przeczytawszy, radowali się z tego pocieszenia. A Juda i Sylas, sami będąc prorokami, w wielu mowach napominali braci i umacniali ich. A po upływie pewnego czasu wyprawieni zostali spokojem przez braci do apostołów. Lecz Sylas postanowił tam zostać. A Paweł i Barnabasz przebywali w Antiochii, nauczając i opowiadając z wielu innymi słowo pańskie. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnabasza, wróćmy i odwiedźmy braci naszych po wszystkich miastach, w których opowiadaliśmy słowo pańskie, jak się zachowują. A Barnabasz radził, aby z sobą wzięli i Jana, zwanego Markiem. Ale Paweł uważał za słuszne nie brać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie poszedł z nimi na oną pracę. Powstało wtedy między nimi powaśnienie, tak iż się rozłączyli. I Barnabasz, wziąwszy z sobą Marka, popłynął na Cypr. Ale Paweł, obrawszy sobie Sylasa, wyszedł, będąc poruczony łasce Bożej od braci i przechodził Syrię i Cylicję, utwierdzając zbory. Dzieje apostolskie, rozdział 16. I przyszedł do Derbe i do Listry, i oto był tam uczeń jeden imieniem Tymoteusz, syn pewnej niewiasty żydowskiej, wierzącej, a ojca miał Greka. A bracia w Listrze i w Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Chciał tedy Paweł, aby ten z nim szedł i wziąwszy obrzezał go dla Żydów, którzy byli w owych miejscach, bo wszyscy wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. A gdy chodzili po miastach, dawali im do zachowywania ustawy postanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Zbory wtedy utwierdzały się w wierze i rosły w liczbę z każdym dniem. A gdy przeszli Frygię i Galacką Krainę, a Duch Święty im wzbronił opowiadać Słowo Boże w Azji. Przyszli do Mizji i zamierzali iść do Bityni, ale Duch im nie dopuścił a minowszy mizję zeszli do Troady. I ukazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki macedończyk, stał prosząc go i mówiąc przepraw się do Macedonii i pomóż nam. A ujrzawszy to widzenie, zaraz chcieliśmy udać się do Macedonii, będąc pewni, że nas Pan powołał, abyśmy im opowiadali Ewangelię. Odpłynąwszy wtedy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. I stamtąd do Filipi, które jest pierwszym miastem w krainie macedońskiej, osadą rzymską i zostaliśmy w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie się zwykle odbywały modlitwy i usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się zeszły. A pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia, która Szkarłat sprzedawała w mieście Tiatyrze, słuchała. Tej Pan otworzył serce, aby rozważała to, co Paweł mówił. A gdy się ochrzciła ona i dom jej, prosiła mówiąc, jeżeli uznaliście, że jestem wierząca w Pana, wstąpcie do domu mego i mieszkajcie, i wymogła to na nas. A stało się, gdyśmy szli na miejsce modlitwy, że jakaś dziewczyna mająca ducha wieszczego spotkała nas, która wielki zysk Panom swoim przynosiła wróżąc, Zachodząc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy nam opowiadają drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni, ale Paweł, bolejąc nad tym i obróciwszy się, rzekł duchowi: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł z niej. I wyszedł tejże godziny. A widząc panowie jej, iż zginęła nadzieja ich zysku, Pojmawszy Pawła i Sylasa, powlekli ich na rynek przed urząd. I stawiwszy ich przed zwierzchników, rzekli, ci ludzie, którzy są Żydami, czynią zamieszanie w mieście naszym. I opowiadają zwyczaje, którym się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, bo jesteśmy Rzymianami. I powstało pospólstwo przeciwko nim. I zwierzchnicy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. I gdy im wiele razów zadali, Wrzucili ich do więzienia, przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich strzegł pilnie. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, osadził ich we wnętrzu więzienia i nogi ich zamknął w kłodę. A o północy Paweł i Sylas, modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak, że ich słyszeli więźniowie. A powstało nagle wielkie trzęsienie ziemi, że się zaczęsły posady więzienia, i zaraz się otworzyły wszystkie drzwi i wszystkich więzy się rozwiązały. A otknąwszy się stróż więzienia i ujrzawszy otworzone drzwi więzienne, dobył miecza i chciał się zabić, mniemając, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy jesteśmy tu. A zażądawszy światła wbiegł i drżący przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, Ty i dom Twój. I opowiadali słowo pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w domu Jego. I wziąwszy ich tejże godziny w nocy, obmył rany ich i ochrzcił się zaraz On i wszyscy domownicy Jego. I wprowadziwszy ich do domu swego, zastawili im stół i weselił się z całym domem swoim, uwierzywszy w Boga. A gdy dzień nastał, posłali zwierzchnicy pachołków, mówiąc, wypuść owych ludzi. I oznajmił stróż więzienia te słowa Pawłowi. Zwierzchnicy przysłali, abyście byli wypuszczeni. Teraz tedy wyszedłszy, idźcie w pokoju. Ale Paweł rzekł im, Jawnie ochłostawszy nas, Rzymian, wrzucili do więzienia, a teraz potajemnie wypędzają? Nie tak, ale niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachułkowie zaś donieśli te słowa zwierzchnikom i zlękli się, usłyszawszy, że są Rzymianami, a przyszedłszy przepraszali ich i wyprowadziwszy prosili, żeby wyszli z miasta, a wyszedłszy z więzienia wstąpili do Lidii. I ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Dzieje apostolskie, rozdział 17. A przyszedłszy Amfipol i Apolonię, przyszli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. A Paweł według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty wykładał im z pism. Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i z martwych wstać, i że tym Chrystusem jest Jezus, którego ja wam opowiadam. I uwierzyli niektórzy z nich i przyłączyli się do Pawła i do Sylasa oraz wielka liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przybrawszy sobie ludzi złych z pospólstwa, zrobili zbiegowisko i wzniecili rozruch w mieście, a naszedłszy na dom jazona, szukali ich, aby przed lud wyprowadzić. A nie znalazłszy ich, ciągnęli jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, tu też przyszli. Tych przyjął jazon, a ci wszyscy działają przeciwko postanowieniom cesarskim, powiadając, iż inny jest królem, Jezus. I wzburzyli pospólstwo i przełożonych miasta, którzy to słyszeli a oni otrzymawszy zapewnienie od Jazona i od innych puścili ich. A bracia zaraz w nocy wysłali Pawła i Sylasa do Berei, którzy tam przybywszy poszli do synagogi żydowskiej. A ci byli zacniejszymi od tych, co w Tesalonikach, gdyż przyjęli Słowo Boże z wszelką ochotą, codziennie badając pisma, czy tak się mają rzeczy. Przeto wielu z nich uwierzyło, a także wiele wybitnych greckich niewiast i mężów. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesalonik, że i w Berei opowiadane było Słowo Boże przez Pawła, przyszli tam podburzając pospólstwo. Ale bracia zaraz wtedy wysłali Pawła, aby szedł ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali. A ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, doprowadzili go aż do Aten, i wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, żeby jak najszybciej przybyli do niego, odeszli. A gdy ich Paweł w Atenach oczekiwał, oburzał się w nim duch jego, bo widział, że miasto oddane jest chwalstwu. I dlatego miewał rozmowy w synagodze z Żydami i z ludźmi pobożnymi i na rynku codziennie z tymi, którymi się spotykał. A niektórzy z epikurejczyków i stoickich filozofów Spierali się z nim i jedni mówili, co chce powiedzieć ten bajasz? a drudzy, zdaje się, że jest opowiadaczem obcych bogów, bo im o Jezusie i zmartwychwstaniu opowiadał. I wziąwszy go, poprowadzili do aeropagu, mówiąc, czy możemy wiedzieć, co to za nowa nauka, którą ty opowiadasz, bo jakieś obce rzeczy przynosisz do uszu naszych, chcemy tedy wiedzieć, o co właśnie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam cudzoziemcy niczym tak chętnie się nie zajmowali, jak opowiadaniem albo słuchaniem nowin. A Paweł, stanowszy w pośrodku aeropagu, rzekł, mężowie ateńscy, z wszystkiego widzę, że się bardzo Bogów boicie. Albowiem przechodząc i przypatrując się waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisane było, nieznajomemu Bogu którego tedy nie znając czcicie, tego ja wam opowiadam. Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. Ani mu się nie służy rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. I uczynił z jednej krwi wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały po całym obliczu ziemi, zakreśliwszy im czasy naprzód postanowione i granice ich zamieszkania, aby szukały Pana, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, chociaż od każdego z nas nie jest daleko. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Jak i niektórzy z Waszych poetów powiedzieli, Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc wtedy rodu Bożego, nie powinniśmy rozumieć, żeby bóstwo miało być podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, utworu sztuki i pomysłu ludzkiego. Jeżeli wtedy Bóg był pobłażliwym dla czasów niewiedzy, obecnie przekazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali. Dlatego, że postanowił dzień, w którym będzie sądził świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to przeznaczył upewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z umarłych. A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili, będziemy cię jeszcze raz o tym słuchali. I tak Paweł wyszedł spośród nich. A niektórzy mężowie, przyłączywszy się do niego, uwierzyli, między którymi był też i Dionizjusz Aeropagita, i niewiasta imieniem Damaris i inni z nimi.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 I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, iż Paweł, obszedłszy wyżynne okolice, przyszedł do Efezu i znalazłszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli, nie wiedzieliśmy, że jest Duch Święty. I rzekł do nich, jak więc byliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem mianowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania, mówiąc ludowi, aby uwierzyli w Tego, który miał przyjść po Nim, to jest w Chrystusa Jezusa. A usłyszawszy to, dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A było wszystkich mężów około dwunastu. Odtąd przez trzy miesiące wchodził do synagogi Śmiało nauczając i przekonywując o Królestwie Bożym, a gdy się niektórzy upierali i nie wierzyli, bluźniąc przeciwko drodze pańskiej wobec ludu, odstąpił od nich i odłączył uczniów, nauczając codziennie w szkole nijakiego tyranosa. A to działo się przez dwa lata, tak iż wszyscy, którzy mieszkali w Azji, słuchali słowa Pana Jezusa i Żydzi i Grecy. I niemałe cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, że chustki albo przepaski od ciała Jego kładli na chorych i odstępowały od nich choroby, a duchy złe wychodziły z nich. A niektórzy stułających się Żydów, którzy się zajmowali zaklinaniem, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, co mieli ducha złego, mówiąc, zaklinamy was na Jezusa, którego Paweł opowiada. A było niejakich siedmiu synów, Cewy, Żyda najwyższego kapłana, którzy to czynili. A odpowiadając, duch zły rzekł: Jezusa znam, i kto Paweł, wiem, ale wy co za jedni? I rzuciwszy się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, i przemógłszy ich, wywarł na nich swą siłę, tak, że nadzy i poranieni wybiegli z domu owego. I stało się to wiadome wszystkim, i Żydom, i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I przypadł strach na nich wszystkich i było wielbione imię Pana Jezusa. I wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło wyznając i ujawniając uczynki swoje. A wielu z tych, którzy się czarnoksięstwem zajmowali, przyniósłszy księgi wobec wszystkich, spalili je, a były one warte pięćdziesiąt tysięcy sztuk srebra. Tak potężnie rosło i wzmacniało się słowo Pańskie. A gdy się to dokonało, postanowił Paweł w duchu, aby przeszedłszy Macedonię i Achaję, pójść do Jerozolimy, mówiąc Potem, gdy tam będę, muszę i Rzym widzieć. A posławszy do Macedonii dwóch z tych, którzy mu służyli, Tymoteusza i Erasta, sam do czasu pozostał w Azji. A w tym czasie stało się niemałe wzburzenie z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Dymetriusz który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i dostarczał robotnikom niemałego zarobku, zgromadziwszy ich i innych, którzy podobne roboty wykonywali, rzekł Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy swój dobrobyt. I widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale w całej Azji ten Paweł namówił i odwrócił wiele ludu, mówiąc, że nie są bogami ci, co rękami zrobieni. Zagraża nam niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze poszłoby w poniewierkę, ale że i świątynia wielkiej bogini Artemidy za nic poczytaną będzie, a również poniżony majestat tej, którą czci cała Azja i cały świat. A usłyszawszy to i będąc pełni gniewu, krzyknęli mówiąc wielka jest Artemida Efeska i było w całym mieście wiele zamieszania i wpadli jednomyślnie na plac Porwali Gajusa i Arystarcha, macedończyków, towarzyszów Pawła, a gdy Paweł chciał wejść między lud, nie dopuścili mu uczniowie, a niektórzy też ze starszyzny azyjskiej, będąc mu przyjaciółmi, posłali do niego, prosząc, żeby się nie udawał na plac. Tymczasem jedni tak, a drudzy inaczej krzyczeli, albowiem w owym zgromadzeniu było zamieszanie i większa część nie wiedziała, po co się zebrali. I wywlekli z tłumu Aleksandra, gdy go Żydzi naprzód pchali. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się tłumaczyć przed ludem. Ale gdy poznali, że był Żydem, powstał jeden głos od wszystkich, prawie przez dwie godziny krzyczących, wielka jest Artemida Efeska. Tedy pisarz, uśmierzywszy tłum, rzekł, mężowie Efescy, i któż z ludzi nie wie, że miasto Efes opiekuje się świątynią wielkiej bogini Artemidy, i obrazem z nieba spadłym. A ponieważ się temu nikt sprzeciwić nie może, słuszne więc, żebyście się uspokoili i nic pochopnie nie czynili. Albowiem przyprowadziliście tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami waszej bogini. Jeśli więc demetriusz i rzemieślnicy, którzy z nim są, mają co przeciw komu to odbywają się sądy i są wielkorządcy, niechże jedni drugich oskarżają. Jeśli zaś wam o co innego idzie, rozstrzygnie się to w zgromadzeniu prawnym. Albowiem narażamy się na niebezpieczeństwo, abyśmy oskarżeni nie byli o rozruch dzisiejszy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą byśmy mogli usprawiedliwić nasze zbiegowisko. I to powiedziawszy rozpuścił zgromadzenie. Dzieje apostolskie, rozdział dwudziesty. A gdy rozruch ustał, przywoławszy Paweł uczniów i z nimi się pożegnawszy, wyszedł stamtąd, żeby się udać do Macedonii. A przeszedłszy te krainy i upomniawszy ich w wielu słowach, przyszedł do Grecji. I zabawił tam trzy miesiące, a że nań Żydzi zasadzkę uczynili, gdy miał płynąć do Syrii, postanowił powrócić przez Macedonię. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater z Berei, a z Tesalonik Arystarch, i Sekundus, i Gaius z Derbe, Tymoteusz, a z Azjatów zaś Tychicus i Trofim. Ci poszedłszy naprzód czekali na nas w Troadzie, a po dniach prześników odpłynęliśmy z Filipi i dnia piątego przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba, Paweł rozmawiał z nimi, mając oddalić się na zajutrz i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali, gdzie byli zgromadzeni. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus, siedząc na oknie, będąc ciężkim snem zdjęty, gdy Paweł tak długo mówił, snem zmorzony spadł na dół z trzeciego piętra i podniesiono go nieżywego. A Paweł zszedłszy na dół, przypadł do niego i objąwszy go rzekł, nie trwóżcie się, bo dusza jego jest w nim. A wróciwszy na górę, łamał chleb i jadł. I rozmawiał z nimi długo aż do świtu, potem odszedł. I przyprowadzili owego chłopca żywego i byli niezmiernie ucieszeni. A my przyszedłszy pierwsi na statek, odpłynęliśmy do Assus, aby stamtąd zabrać Pawła, albowiem tak postanowił, zamierzając sam iść pieszo. A gdy się z nami spotkał w Asus, zabrawszy go, przybyliśmy do Mityleny. A odpłynąwszy stamtąd następnego dnia, przybyliśmy naprzeciw Chios, a na drugi dzień przypłynęliśmy do Samosu i zabawiwszy w Trogilium, nazajutrz przybyliśmy do Miletu. Albowiem Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli można, na Dzień Zielonych Świątek być w Jerozolimie. A z Miletu posławszy do Efezu, wezwał do siebie starszych zboru. Gdy przyszli do niego, rzekł im, wy wiecie od pierwszego dnia, którego przyszedłem do Azji, jak z wami cały ten czas byłem służąc Panu z wszelką pokorą wśród wielu łez i pokus, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek żydowskich. Jak się nie uchylałem od niczego, co pożyteczne, czego bym Wam nie oznajmił i nie uczył Was publicznie i po domach, dając świadectwo i Żydom i Grekom o nawróceniu się do Boga i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I oto teraz, będąc związany duchem, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mię tam spotkać może. Poza tym, że Duch Święty w każdym mieście świadczy, powiadając, że mnie więzienie i ucisk czekają. Ale ja o nic nie dbam i nie jest mi tak drogie życie moje, bylebym tylko z radością dokonał biegu swego i posługi, którą wziąłem od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Ewangelii łaski Bożej. A oto teraz wiem, że już więcej nie będziecie oglądali oblicza mego wy wszyscy, wśród których przechodziłem, głosząc Królestwo Boże. Przecież oświadczam przed wami dnia dzisiejszego, że nie jestem winien żadnej krwi, albowiem nie uchylałem się, żeby wam nie miał oznajmić wszelkiego postanowienia Bożego. Miejcie tedy pieczę o siebie samych i o całą trzodę, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga własną Jego krwią nabyty. Bo ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, które trzody oszczędzać nie będą. I z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przetoż czuwajcie, pomnąc, że przez trzy lata w nocy i we dnie nie przestawałem napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty od nikogo nie pożądałem, a sami wiecie, że potrzebom moim i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, słabych wspierać należy i pamiętać na słowa Pana Jezusa, jak sam rzekł, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to powiedziawszy, padł na kolana swe i modlił się z nimi wszystkimi. I powstał płacz wielki pomiędzy wszystkimi i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, zasmuceni nade wszystko słowami, które wyrzekł, że już więcej oglądać nie będą oblicza jego i odprowadzili go na statek. Dzieje apostolskie, rozdział 21. A gdy odpłynęliśmy, rozstawszy się z nimi, bezpośrednim kursem przybyliśmy do Kos, a nazajutrz do Rodos i stamtąd do Patary. I znalazłszy statek, który miał płynąć do Fenicji, wsiadłszy nań, odpłynęliśmy. A gdy się nam ukazał Cypr, my zostawiliśmy go po lewej stronie, płynąc do Syrii i przybyliśmy do Tyru, Albowiem tam ze statku towary miano wyładować. I znalazłszy uczniów, pozostaliśmy tam przez siedem dni. A oni mówili Pawłowi przez ducha, aby nie udawał się do Jerozolimy. A gdy nasz pobyt dobiegł końca, wyruszyliśmy w drogę i towarzyszyli nam wszyscy z żonami i z dziećmi aż za miasto. I uklęknąwszy na wybrzeżu modliliśmy się. I pożegnawszy się jedni z drugimi, Weszliśmy na statek, a oni wrócili do domu. A my, odbywszy żeglugę z Tyru, przypłynęliśmy do Ptolemaidy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. A nazajutrz wyszedłszy my, którzyśmy z Pawłem byli, przyszliśmy do Cezarei i wszedłszy do domu Filipa Ewangelisty, jednego z owych siedmiu, zostaliśmy u niego. A ten miał cztery córki, panny, które prorokowały. A gdyśmy tam przez szereg dni pozostali, przyszedł z Judei prorok pewien imieniem Agabus. Ten przyszedłszy do nas i wziąwszy pas Pawła i związawszy sobie ręce i nogi rzekł To mówi Duch Święty. Męża, którego jest pas ten, tak zwiążą w Jerozolimie Żydzi i podadzą go w ręce pogan. A usłyszawszy to, prosiliśmy my i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Odpowiedział tedy Paweł, cóż czynicie, płacząc i trapiąc serce moje, albowiem gotów jestem nie tylko być związanym, ale i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy pokój, mówiąc, niech się dzieje wola Pańska. A po tych dniach, przygotowawszy się do podróży, wyruszyliśmy do Jerozolimy. A towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego mnazona z Cypru, dawnego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, mile nas bracia przyjęli. A nazajutrz wszedł z nami Paweł do Jakuba, gdzie się wszyscy starsi zebrali. I pozdrowiwszy ich, powiedział w szczegółach im wszystko, co Bóg uczynił między poganami przez służbę Jego. Co oni usłyszawszy chwalili Pana i rzekli Mu Widzisz, bracie, jak wiele jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli i wszyscy są gorliwymi miłośnikami zakonu. A jednak powiedziano im o Tobie, że uczysz odstępstwa od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy są między poganami, mówiąc, żeby nie obrzezywać dzieci i nie zachowywali zwyczajów. Cóż wtedy? Lud musi się zejść koniecznie, bo usłyszą, że przyszedłeś. Przeto uczyń to, co ci powiemy. Mamy tu czterech mężów, którzy ślub uczynili. Weź ich i poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby ostrzygli głowy i wszyscy poznają, że to, co o tobie słyszeli, nie jest prawdą, ale że i ty sam chodzisz przestrzegając zakonu. A do tych, którzy uwierzyli z pogan, myśmy pisali list, aby nic z tego nie zachowywali, tylko aby się wystrzegali tego, co jest bożkom ofiarowane i krwi, rzeczy zdławionych i wszeteczeństwa. Wtedy Paweł, wziąwszy z sobą owych mężów, nazajutrz oczyściwszy się z nimi, wszedł do świątyni, zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich przyniesiona będzie ofiara. A gdy się te siedem dni wypełnić miały, niektórzy Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, Wzburzyli wszystek lud i rzucili się na niego, wołając, Mężowie Izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który przeciwko ludowi i zakonowi i miejscu temu wszystkich wszędzie naucza. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to miejsce święte. Albowiem widzieli przedtem z nim w mieście Trofima z Efezu, o którym mniemali, że go Paweł wprowadził do świątyni. I wzburzyło się całe miasto, i zbiegł się lud, i pojmawszy Pawła, wywlekli go ze świątyni i natychmiast zamknięto drzwi. A gdy chcieli go zabić, dano znać dowódcy roty, że się wzburzyła cała Jerozolima, który zaraz wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, przybiegł do nich, a oni ujrzawszy dowódcę i żołnierzy przestali bić Pawła. Wtedy dowódca, przybliżywszy się, pojmał go i kazał związać dwoma łańcuchami, i wypytywał się, kto on jest i co zrobił. A jedni tak, drudzy inaczej między ludem wołali, a gdy się nic pewnego z powodu zgiełku dowiedzieć nie mógł, rozkazał prowadzić go do twierdzy. A gdy był przy schodach, musieli go nieść żołnierze z powodu natarczywości ludu, albowiem wielu ludzi szło za nim, wołając, zgładź go. A Paweł, gdy miał być wprowadzony do twierdzy, rzekł do dowódcy, czy wolno mi mówić do ciebie? A on rzekł, ty po grecku umiesz? Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który przed tymi dniami wszczął rozruch i wyprowadził na pustynię cztery tysiące skrytobójców? A Paweł rzekł, jam jest Żyd starsu, obywatel niepośredniego miasta w Cylicji, przetoż proszę cię, pozwól mi mówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł stojąc na schodach, skinął ręką na lud a gdy nastąpiło wielkie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim mówiąc Dzieje apostolskie, rozdział dwudziesty drugi Mężowy bracia i ojcowie, słuchajcie mojej przed wami obrony, a gdy usłyszeli, że do nich przemawia w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli i rzekł Jam jest Żyd, urodzony w Tarsie Cylicyjskim, lecz wychowany w tym mieście u nóg Gamaliela, Wyćwiczony starannie w zakonie ojczystym, byłem gorliwym miłośnikiem Boga, jaki wy wszyscy dziś jesteście. Drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i podając do więzień i mężów i niewiasty. Jak mi tego i najwyższy kapłan jest świadkiem i cała starszyzna, od których też listy wziąwszy do braci, udałem się do Damaszku, aby i tych, którzy tam byli, związawszy przyprowadzić do Jerozolimy na ukaranie. I stało się, gdym był w drodze i przybliżał do Damaszku w południe, że nagle olśniła mię światłość wielka z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos mówiący do mnie, Saulu, Saulu, czemuż mię prześladujesz? A jam odpowiedział, któż jesteś, panie? I rzekł do mnie, jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz a ci, którzy byli ze mną, widzieli światłość i bali się, ale głosu tego, który ze mną mówił, nie słyszeli. I rzekłem, cóż mam czynić, panie? A pan rzekł do mnie, wstań, idź do Damaszku, a tam powiedzą ci o wszystkim, co postanowiono, abyś ty uczynił. A gdy od blasku światłości zaniewidziałem, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli. A niejaki Ananiasz, mąż pobożny według zakonu, mający świadectwo od wszystkich Żydów tam mieszkających, przyszedłszy do mnie, stanął i rzekł mi, Saulu, bracie, przejrzyj, i ja tejże godziny przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł, Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę jego i ażebyś oglądał sprawiedliwego i słyszał głos z ust jego albowiem będziesz Mu u wszystkich ludzi świadkiem tego, coś widział i słyszał. A teraz czegoż zwlekasz? Wstań i ochrzci się i obmyj grzechy swoje, wzywając imienia Pańskiego. I stało się potem, gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, żem był w zachwyceniu. I widziałem Go mówiącego do mnie, śpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ świadectwa Twego o mnie nie przyjmą. A ja rzekłem, panie, oni sami wiedzą, że ja wtrącałem ich do więzienia i w synagogach biłem tych, którzy wierzyli w Ciebie. A gdy przelewano krew Szczepana, świadka Twojego, ja też przy tym byłem i stałem i pochwalałem zabicie Jego. Strzegłem odzienia tych, którzy Go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię daleko do pogan poślę. A słuchali Go aż do tego słowa, i podnieśli głos swój mówiąc, zgładź z ziemi takiego człowieka, bo nie godzi się, aby taki miał żyć. A gdy oni wrzeszczeli i zrzucali odzienie i proch ciskali w powietrze, rozkazał go dowódca wprowadzić do twierdzy i biczowaniem wymóc na nim zeznanie, z jakiej przyczyny tak nań wołano. A gdy go rozciągnięto dla biczowania, rzekł Paweł do setnika, który tuż stał. Czy wolno wam, Rzymianina, i to bez sądu biczować? Co usłyszawszy, setnik przystąpiwszy do dowódcy powiedział mu, mówiąc, Patrz, co zamierzasz uczynić, albowiem człowiek ten jest Rzymianinem. A przystąpiwszy, dowódca rzekł mu, Powiedz mi, czyś ty Rzymianin? A on rzekł, tak jest. I odpowiedział dowódca, Ja za wielką sumę to obywatelstwo otrzymałem. A Paweł rzekł, a ja się w nim urodziłem. A wnet odstąpili od niego ci, którzy go mieli badać i dowódca się zląkł, dowiedziawszy się, że jest Rzymeninem, a on go kazał związać. A tak nazajutrz, chcąc się z pewnością dowiedzieć, o co oskarżają go Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał się zejść przedniejszym kapłanom i całej ich radzie, a wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Dzieje apostolskie, rozdział dwudziesty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 a po pięciu dniach przyjechał najwyższy kapłan Ananiasz ze starszymi i z Tertulusem mówcą, którzy stanęli przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy był przyzwany, zaczął go oskarżać Tertulus, mówiąc Wielkiego pokoju przez Ciebie dostąpiliśmy i że dobre ustawy zaprowadzone zostały w tym narodzie z Twojej przezorności, to zawsze i wszędzie najzacniejszy Feliksie z wszelką wdzięcznością uznajemy. Lecz żeby Cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas w dobroci swojej w krótkości posłuchał, albowiem znaleźliśmy, że ten człowiek jest zarazą i wznieca rozruch między wszystkimi Żydami po całym świecie i jest przywódcą i nazarańczyków. On się też ważył splugawić świątynię i myśmy go też pochwycili i chcieli osądzić według naszego zakonu. Lecz Lizjasz, dowódca, przyszedłszy z wielką siłą, uprowadził go z rąk naszych i rozkazał oskarżycielom jego przyjść do ciebie. Gdy więc sam go przesłuchasz, będziesz się mógł dowiedzieć wszystkiego, o co my go oskarżamy. Na co się zgodzili i Żydzi, mówiąc, że tak się rzecz ma. A Paweł odpowiedział, gdy nań skinął, aby mówił, Wiedząc, że ty od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym śmielej w obronie swej mówić będę. Możesz się dowiedzieć, że nie ma więcej jak dwanaście dni od czasu, jak przyszedłem do Jerozolimy, aby się modlić. I nie znaleźli mię ani w świątyni rozmawiającego, ani buntującego lud, ani w synagogach, ani w mieście. I nie mogą dowieść tego, o co mię teraz oskarżają. To jednak wyznają przed Tobą, że według tej drogi, którą oni nazywają herezją, Służę Ojczystemu Bogu, wierząc we wszystko, cokolwiek jest napisane w zakonie i w prorokach. Mając nadzieję w Bogu, że będzie stanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych, którego i oni czekają. I sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał nieskażone sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. A po wielu latach przyszedłem, abym przyniósł narodowi swemu jałmużny i ofiary. Wśród tego niektórzy Żydzi z Azji znaleźli mnie w świątyni oczyszczonego, a nie w tłumie lub w rozruchu. Oni to powinni byli stanąć przed Tobą i oskarżyć, jeżeli mają coś przeciwko mnie. Albo ci o to niech sami powiedzą, czy znaleźli we mnie jaką nieprawość, gdym stał przed radą. Chyba z powodu tego jednego słowa, że między nimi stojąc zawołałem, z powodu zmartwychwstania dziś jestem sądzony przez Was. A usłyszawszy to Feliks, odłożył sprawę ich, dokładnie znając drogę pańską i rzekł – Kiedy dowódca Lizjasz przybędzie, wtedy osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec Pawła i dać mu ulgę i nie wzbraniać nikomu z przyjaciół jego posługiwać mu albo go odwiedzać. A po kilku dniach przyjechawszy Felix z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, kazał zawołać Pawła i słuchał go o wierze w Chrystusa. A gdy on mówił o sprawiedliwości i o powściągliwości i o sądzie przyszłym, uląkł się Feliks i odpowiedział, teraz odejdź, a w stosownym czasie każę cię zawołać. A przy tym spodziewał się, że od Pawła dostanie pieniądze, aby go wypuścił. Dlatego też tym częściej go wzywał do siebie, rozmawiając z nim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 Dzieje apostolskie, rozdział 26. Agryppa tedy rzekł do Pawła – Pozwala ci się, abyś zabrał głos w obronie. Wówczas Paweł, wyciągnąwszy rękę, tak się bronił. – Uważam siebie za szczęśliwego, królu Agryppo, że dziś mam się usprawiedliwiać przed tobą ze wszystkiego, o co mnie obwiniają Żydzi. Zwłaszcza, że ty znasz wszystkie i zwyczaje, i spory żydowskie – Przeto Cię proszę, żebyś mię cierpliwie słuchał. A co do życia mego od młodości, jakim ono było od początku między narodem moim w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi, znając mnie od dawna, gdyby zaświadczyć chcieli, że według najściślejszego stronnictwa religijnego żyłem jako faryzeusz. A teraz z powodu nadziei obietnicy ojcom od Boga uczynionej, Stoję przed sądem, której dwanaście pokoleń naszych ustawicznie dniem i nocą, służąc Bogu, spodziewa się dostąpić. O tę nadzieję oskarżają mię Żydzi królo Agrybko. Dlaczego uważacie za rzecz niedowiary, że Bóg wzbudza umarły? Mnie się wprawdzie samemu zdawało, że powinienem przeciwko imieniu Jezusa Nazaryńskiego wszędzie i wszelkimi sposobami występować, co też i czyniłem w Jerozolimie. I wielu świętych w więzieniach zamykałem, wziąwszy władzę od przedniejszych kapłanów i gdy miano ich zabijać, zgadzałem się na to. I po wszystkich synagogach, częstokroć dręcząc ich, zmuszałem do bluźnierstwa i nader wściekle przeciwko nim postępując, ścigałem ich nawet aż do miast obcych. A gdy w tych okolicznościach jechałem do Damaszku z władzą i poleceniem od przedniejszych kapłanów, w południe, na drodze będąc, ujrzałem o królu światłość z nieba, jaśniejszą nad jasność słoneczną, która oświeciła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie, a mówiący hebrajskim językiem Saulu, Saulu, czemu mię prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A jam rzekł, Któż jesteś, panie? A on rzekł, Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem dlatego Ci się ukazałem, abym Cię uczynił sługą i świadkiem tych rzeczy, któreś widział i innych, w których Ci się ukażę. Wyrywając Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, żeby otworzyć oczy ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości i z mocy szatańskiej do Boga, aby wzięli odpuszczenie grzechów, i dział między poświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego królu Agryppo nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu, ale naprzód tym, którzy są w Damaszku i w Jerozolimie i w całej krainie judzkiej i poganom opowiadałem, aby się upamiętali i nawrócili się do Boga, czyniąc uczynki godne upamiętania. Z powodu tego Żydzi w świątyni pojmawszy mnie usiłowali zabić. Ale przy pomocy Bożej jeszcze aż do dnia tego stoję, świadcząc przed małym i wielkim i nie mówiąc nic innego, jak tylko to, co powiedzieli prorocy i mojże, że się stanie. Że Chrystus ma cierpieć, że pierwszy powstawszy z umarłych ma zwiastować światłość ludowi i poganom. To gdy mówił ku obronie swej rzecze Festus głosem wielkim, szalonyś Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Ale on rzekł, nie szalonym, najmożniejszy festusie, ale słowa prawdy i rozumu mówię. Wie bowiem król o tych rzeczach, przed którym śmiało mówię, gdyż jestem pewny, że mu nic z tego nie jest tajne, ponieważ się to nie działo w jakimś zakątku. Czy wierzysz królu po prorokom? Wiem, że wierzysz. Agryppa zaś rzekł do Pawła, niedługo, a namówisz mnie, żebym został chrześcijaninem. A Paweł rzekł, Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakimi ja jestem, z wyjątkiem tych więzów. A gdy on to rzekł, powstał król i namiestnik i berenike i ci, którzy siedzieli z nimi. I ustąpiwszy na stronę, rzekli jedni do drugich, mówiąc, nic godnego śmierci albo więzienia nie czyni ten człowiek. Lecz Agryppa rzekł do Festusa, Mógłby ten człowiek być uwolniony, gdyby się nie był odwołał do cesarza. Dzieje apostolskie, rozdział 27. A gdy postanowiono, abyśmy odpłynęli do Włoch, oddano i Pawła, i niektórych innych więźniów setnikowi roty cesarskiej imieniem Juliusz. A wsiadłszy na statek adramyteński, mający płynąć koło brzegów Azji, odpłynęliśmy, a był z nami Arystarch Macedończyk z Tesalonik. I drugiego dnia przypłynęliśmy do Sydonu i Julius ludzko się z Pawłem obchodząc pozwolił mu iść do przyjaciół, by zatroszczyli się o niego. I stamtąd przepłynęliśmy koło Cypru, dlatego że wiatry były przeciwne i przepłynąwszy morze, które jest przy Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do miry miasta w Licji. A tam setnik, znalazłszy statek aleksandryjski, który płynął do Włoch, przesadził nas na niego. A gdyśmy przez wiele dni zwolna płynęli i z trudnością przybyli do Knidos, dlatego że nam wiatr nie dozwalał, przepłynęliśmy koło Krety, począwszy od Salmony. A gdy ją z trudnością minęliśmy, przybyliśmy do miejsca pewnego, zwanego Piękne Porty, w pobliżu którego było miasto Lazea. A gdy wiele czasu upłynęło i żegluga była już niebezpieczna, dlatego że i post już przeminął, Napomniał ich Paweł, mówiąc do nich. Przewiduję, iż dalsza żegluga będzie ze stratą i z wielką szkodą nie tylko dla towarów i statku, ale i życia naszego. Ale setnik więcej ufał właścicielowi statku i sternikowi, niż temu, co Paweł powiadał. A że port był niedogodny do przezimowania, większość ich uradziła odpłynąć stamtąd ...i aby jakimś sposobem dostać się do Feniksu portu kretyńskiego... ...leżącego w stronie południowo-zachodniej i północno-zachodniej... ...i tam przezimować. A gdy powiał wiatr z południa, mniemając, że swego przedsięwzięcia dopięli... ...podniósłszy kotwicę płynęli bliżej Krety. Lecz niedługo potem uderzył na nich wicher gwałtowny, który zwą Euroklidon, A gdy statek był porwany i nie mógł się oprzeć wichrowi... Puściwszy go z wiatrem płynęliśmy. A gdyśmy podpłynęli pod pewną wysepkę, którą zwą kauda, ledwośmy zdołali zabezpieczyć łódź ratunkową, którą wciągnąwszy na pokład, zabrali się do opasywania statku linami, a bojąc się, żeby nie wpadli na mieliznę, spuścili żagle i tak płynęli. A że nami burza bardzo miotała, nazajutrz wyrzucili towary. I trzeciego dnia własnymi rękami sprzęt okrętowy wyrzuciliśmy. Lecz gdy się ani słońce, ani gwiazdy przez wiele dni nie ukazały, a burza nadal szalała, znikała w końcu wszelka nadzieja ocalenia naszego. A gdyśmy długo nie jedli, wtedy Paweł stanął w pośrodku nich i rzekł Należało o mężowie usłuchawszy, mię nie odpływać z krety i oszczędzić sobie tej straty i szkody. I teraz upominam was, abyście byli dobrej myśli, bo nie zginie z was żaden oprócz statku. Albowiem stanął przy mnie tej nocy anioł, tego Boga, do którego należę i któremu służę, mówiąc Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przetoż bądźcie dobrej myśli, mężowie, albowiem wierzę Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano, a musimy być wyrzuceni na jakąś wyspę. A gdy przyszła noc czternasta i myśmy się błąkali po Morzu Adriatyckim około północy, zdawało się żeglarzom, że się do nich zbliża ląd jakiś. I spuściwszy sądę, stwierdzili, że głębokość wynosi dwadzieścia sążni. A popłynąwszy nieco dalej, znowu spuścili sądę i stwierdzili piętnaście sążni. I bojąc się, aby czasem na miejsca skaliste nie wpadli, Zrzuciwszy cztery kotwice z tyłu statku, z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze zamierzali ze statku uciec i spuścili czółno na morze, pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, rzekł Paweł Setnikowi i żołnierzom, jeśli ci nie zostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od czółna i dali mu spaść. A gdy miało już Upominał Paweł wszystkich, aby pokarm przyjęli, mówiąc: Dzisiaj, dzień czternasty, jak czekając, pozostajecie bez pokarmu, nic nie jedząc. Dlatego proszę Was, abyście pokarm przyjęli, albowiem to służy ku ocaleniu Waszemu, bo żadnemu z Was ani włos z głowy nie spadnie. A to rzekłszy i wziąwszy chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich i rozłomawszy, zaczął jeść. A wszyscy, będąc lepszej myśli, i sami pokarm przyjmowali. Było nas wszystkich na statku 276 dusz. Nasyciwszy się tedy pokarmem, ulżyli statkowi, wyrzucając zboże do morza. A gdy dzień nastał, nie poznali ziemi, zatokę jednak jakąś spostrzegli, mającą wybrzeże, do którego postanowili, jeżeli można, przybić ze statkiem. I odcięli kotwice, wrzucając je w morze. I zwolniwszy wiązania sterowe i podniósłszy żagiel pod wiatr zmierzali do brzegu. A wpadłszy na mieliznę, która miała z obu stron prądy, osiedli ze statkiem, a przód statku zarywszy się pozostał nieruchomy, a tył rozbijał się od gwałtowności bałwanów. Żołnierze tedy uradzili, aby pozabijać więźniów, ażeby żaden wypłynąwszy nie uciekł. Ale setnik chcąc ocalić Pawła powstrzymał ich od tego przedsięwzięcia i rozkazał tym, którzy umieją pływać, pierwszym skoczyć i wyjść na brzeg, i pozostałym jednym na deskach, drugim na czymkolwiek ze statku. I tak się stało, że wszyscy cało wyszli na ląd. Dzieje apostolskie, rozdział 28. I wyszedłszy cało, dowiedzieli się, że wyspa ta nazywa się Malta. A tubylcy okazali nam niezwykłą życzliwość, albowiem przyjęli nas wszystkich, roznieciwszy ogień z powodu padającego deszczu i z powodu zimna. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nałożył na ogień, wyszła od gorąca żmija i przypięła się do ręki jego. A gdy tubylcy ujrzeli żmiję wiszącą u ręki jego, mówili jedni do drugich, pewnie ten człowiek jest zabójcą, któremu chociaż ocalał z morza, sprawiedliwość żyć nie pozwala. A on, ocząsnąwszy żmiję w ogień, nic złego nie ucierpiał. A oni czekali, że ono puchnie albo nagle trupem padnie, lecz gdy na to długo czekali i widzieli, że mu się nic złego nie stało, zmieniwszy zdanie mówili, że jest Bogiem. A w okolicy tego miejsca miał posiadłość naczelnik tej wyspy imieniem Publiusz, który przyjąwszy nas przez trzy dni gościnnie podejmował. I stało się, że ojciec Publiusza, mając gorączkę, leżał chorując na czerwonkę. Paweł wszedłszy modlił się i włożywszy na nie ręce uzdrowił go. Gdy się więc to stało, drudzy też, którzy byli złożeni chorobami na tej wyspie, przychodzili i byli uzdrawiani. Ci tedy wielką cześć nam okazywali, a gdyśmy odpłynąć mieli, nakładali czego było potrzeba. A po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na statku aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na tej wyspie. I przypłynąwszy do Syrakus, Pozostaliśmy tam trzy dni, a stamtąd odpłynąwszy przybyliśmy do Regium i po upływie jednego dnia, gdy powstał wiatr południowy, na Zajut przybyliśmy do Puteoli. A tam, znalazłszy braci, byliśmy uproszeni pozostać u nich siedem dni i tak doszliśmy do Rzymu. I stamtąd bracia, usłyszawszy o nas, wyszli na spotkanie nasze aż do Api, Forum i do Trestaberny których, gdy Paweł ujrzał podziękowawszy Bogu, nabrał odwagi. A gdyśmy przyszli do Rzymu, setnik oddał więźniów naczelnikowi wojska, ale Pawłowi dozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go strzegł. I stało się po trzech dniach, że zwołał Paweł przedniejszych z pomiędzy Żydów, a gdy się zeszli, rzekł do nich, mężowie bracia, ja nic nie uczyniłem przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak jako więzień z Jerozolimy zostałem wydany w ręce Rzymian, którzy wybadawszy mnie, chcieli mnie wypuścić, dlatego że we mnie żadnej winy godnej śmierci nie było. Lecz gdy się temu sprzeciwiali Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie żebym miał naród swój w czym oskarżać. Z tego też powodu zwołałem was, ażebym się z wami widział i pomówił, albowiem dla nadziei ludu izraelskiego łańcuchem tym jestem opasany. Lecz oni rzekli do niego, my ani listów nie otrzymaliśmy o tobie z ziemi ludzkiej, ani też żaden z braci przyszedłszy nie oznajmił lub powiedział, co złego o tobie. A pragniemy od ciebie usłyszeć, co myślisz, albowiem o tej sekcie wiadomo nam, że wszędzie przeciwko niej mówią. A wyznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w mieszkaniu jeszcze liczniej i wykładał im, dając świadectwo o Królestwie Bożym, i przekonując ich, co się tyczy Jezusa z zakonu mojżeszowego i z proroków od poranku aż do wieczora. I niektórzy dali się przekonać Jego słowom, a niektórzy nie uwierzyli. A gdy się nie zgadzali między sobą, rozeszli się. Wtedy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze, Duch Święty, powiedział przez Izajasza proroka do ojców naszych, mówiąc, idź do tego ludu i powiedz, słuchem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrząc, patrzeć będziecie, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby czasem oczyma nie widzieli, i uszyma nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił. Niechże wam tedy wiadome będzie, że poganom posłane zostało zbawienie Boże, oni też i słuchać będą. I gdy on to powiedział, odeszli Żydzi, wielki spór wiodąc między sobą. I mieszkał Paweł przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, głosząc o Królestwie Bożym i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie z całą śmiałością bez przeszkody.